Podcast numer 118, Radio 9 Lubin przed mikrofonem Darek. Witam w audycji tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a dzisiaj moim gościem jest. Marcin Lesisz? Reżyser filmu Don Kiszot-Krzysztof z Lubina. Zapraszam na dzisiejszą audycję. Jak już wspomniałem, dzisiaj będzie troszeczkę świątecznie, troszeczkę inaczej, e, trochę krótko, ale zanim życzenia świąteczne, e, to dzisiejszy gość, czyli Marcin. E, dokładnie ponad tydzień temu, 12 grudnia, w Centrum Kultury Muza o godzinie 18 odbyła się premiera pewnego filmu i oto właśnie jego reżyser, który zacznie może od tytułu. No, film pod tytułem Dąk Chod Krzysztof Lubina o czym był film, bo była to tak naprawdę adaptacja Don Quixota i przeniesiona troszeczkę w realia współczesne. No tak, to była, właściwie film był na motywach powieści Miguela de, Cor de Corvantesa, czyli autora Don Quixota. No, no więc jakby tutaj ten film to była jakby taka opowieść, jakby no, pewne symbolne motywy z, tego, z tej książki pojawiały się w filmie ale był jakby przeniesione przede wszystkim na świat współczesny, czyli jakby no były pewne symbole, pewne jakby motywy wspólne, ale ten film jakby jest troszeczkę bardziej oryginalny, ma jakby, jakby swoje, swoją fabułę, sobie, no zupełnie, jest jakby zupełnie odrębną od tego pierwowzoru. wzoru. I powiedz Marcin, jak długo trwały zdjęcia do filmu, bo ja z tym tytułem i z zamysłem filmu to spotkałem się już u Was bardzo dawno temu. Już dawno temu mówiłem o wielkiej megaprodukcji. Później pojawiały się już w audycjach pojawiał się tytuł tego filmu, a tak naprawdę teraz już doczekaliśmy się wielkiej premiery. No tak właśnie, doczekaliśmy się, bo zdjęcia w zasadzie do tego filmu rozpoczęliśmy w sierpniu 2008 roku i zdjęcia trwały 3 miesiące i potem nastąpiła przerwa ze względu na maturę, na szkołę jakby no nie, nie byliśmy w stanie kontynuować filmu, też tym bardziej, że akcja dzieje się w lecie a nastała zima, więc też nie mogliśmy za bardzo nic zrobić no i przełożyliśmy to, ten film. W po międzyczasie powstały, powstawały różne inne, krótkometrażowe, różne do, nie tylko fabularne filmy, ale też dokumentalne, też reportaże, w tym dwa tyle dyski. No i w zasadzie dopiero na wakacjach 2010 roku, właściwie już od lipca, wznowiliśmy pracę. Stwierdziliśmy, że jednak będziemy kontynuować ten film, tym bardziej, że mieliśmy już jego połowę. No i te, tym sposobem właściwie zdjęcia zakończyły się w styczniu i już, no i właśnie nie, nie, nie, dopiero co była premiera tego filmu. No, nie wiem jak tam widzowie oceniają. Mam nadzieję, że film był udany. Czekamy teraz na premierę komercyjną, bo widzieliśmy wersję reżyserską, tak? Zgadza się, no właściwie trzeba muszę się trochę wytłumaczyć, bo jakby w muzie na premierze puściliśmy taką wersję wersję najdłuższą z możliwych. Film trwał 2,5 godziny, także, ale o dziwo widzowie przesiedzieli tyle czasu. Chociażby, słuchaj, na szczególną uwagę zasługują role aktorów, a przede wszystkim chyba dwóch głównych bohaterów, bo był to zarówno Maciej Kawa, jak i Ireneusz Staroń, Staroń tak grający tytułowego bohatera. Powiedz, jak wybierałeś aktorów do filmu? Czy przygotowania aktorów trwały długo? Bo no, nie czarujmy się, ale tak naprawdę to wszystkie kwestie i po obejrzeniu całego filmu, no to chłopcy mieli naprawdę dużo roboty. No właściwie no, najwięcej roboty właśnie mieli ci główni bohaterowie. No bo nie tylko, że musieli dużo dialogów wypowiedzieć, dużo, właściwie irek wiele monologów to jeszcze musieli przewędrować w Półdolnego Śląska. musieliśmy Chodziliśmy w górach, on oczywiście był w pełni uzbroja, uzbrojony w płyty, e, w buty średniowieczne, takie właśnie zgodnie z historyczne, więc szczegóły co do strojów, głównych bohaterów były zawsze, zawsze do, no, do, no, dopracowane i więc zatem to w pewien sposób no, na pewno było dla nich odczuwalne, jeżeli musieli przewędrować powiedzmy ze Szrenicy na, na Podłapski Szczyt, całą tą trasę potem w dół, bo w nocy musieli, wracaliśmy też niejednokrotnie nie no więc no takie były, różne, różne były sytuacje, także no trzeba ich docenić, tym bardziej, że no film dwa, trwa dwie pół godziny i jakby cały czas bohaterowie są i, w, drodze. w drodze, w drodze, oni cały czas rozmawiają albo coś się dzieje walczą, no, no, Trzeba było obejrzeć film. Przewędrowali nie tylko kawał Dolnego Śląska, bo przewędrowali również poza granicę Polski. No dokładnie, kręciliśmy między innymi właśnie w Niemczech. Właśnie to jest taka plantacja wiatraków w Szyborze. I tam jakby była ta no, najbardziej kluczowa scena, z, no bo właściwie w Dąghiot się kojarzy wszystkim z wiatrakami. Myśmy tutaj pokazali wiatraki nowoczesne, niemieckie i tam również była kręcona jeszcze. Jedna ze scen, no a poza tym też zawędrowaliśmy aż na granicę polsko-czeską, gdzie jest ostatnia scena filmu, jak, jak Sancho po raz kolejny postanawia, że pomimo śmierci głównego bohatera no, Don Quixota postanawia kontynuować jego wyprawę i, i tutaj ukazuje się całe ten terytorium, nie Czech i on wędruje. Powiedz mi, bo w filmie pojawił się motyw Holendra, który pojawił się w Polsce i był na Dolnym Śląsku, wędrując, jadąc tak naprawdę na rowerze aż do Chin. I to była prawdziwa historia, która została w tym filmie zaadoptowana. Powiedz, czy no, tak naprawdę przez tę historię, dzięki tej historii, zmieniliście scenariusz, o ile pamiętam? Znaczy, no, było wiele różnych, właściwie... Ja usłyszałem o tym Holendrze, o tym, faktycznie o takim, bohater, o takim chłopcu, który postanowił wyruszyć z Holandii i na rowerze do Chin. i ta, Taka postać faktycznie była, tak jak mówisz. Było no, no, to też na ogólnopolskie media, więc było tym trochę słychać o tym, o tym Holendrze. No i jakby postanowiliśmy wprowadzić tę postać do naszego filmu. I, od początku właściwie pisząc scenariusz, zakładałem, że on się pojawi. No i pojawił się, no i właściwie rycerz i jego giermek napotykają Holendra, jakby ukazuje się podobieństwo tych dwóch wypraw: tego, że obydwo, obydwie drużyny, właściwie, bo to jakby Holender a, a, no, a Don Quixote i Sancho, to jakby są osobne, jakby, osobne cele, osobne jakby zamiary, no ale jednak mają coś ze sobą wspólnego. Każdy wędruje, każdy ma jakiś tam swój daleki cel, i są, jest to w jakiego, jakimś stopniu walka z atrakami, bo. No nie wierzę, żeby... No, gdyby ta policja nie zapała tego Holendera, to przypuszczam, że tak czy wcześniej czy później tak by gdzieś tam e, się zatrzymał i nie, nie dojechał do tych Chin. A, t, I tak samo jest trochę z y, Don Quixotem i, i Sanchem, którzy wędrują i wędrują. Właściwie końca tej wędrówki nie ma. No, no, niby tam na końcu pokonują tego zbawieszczego maga Flegmara, ale, ale w zasadzie dobrze. No, prawdę powiedział, że ta wędrówka miała toczyć się dalej, gdyby nie pewne okoliczności i śmierć. Oprócz y, gry aktorów, fantastyczny moim zdaniem. Oprócz mm, dobrego filmu, dobrego scenariusza także muzyka odegrała bardzo ważną rolę, bo, bo muzyka była jednak tym tłem i motywem e, w, pewnym, w pewnych scenach, nawet motywem przewodnim. E, dobra muzyka, e, kto stworzył muzykę do filmu, bo to na pewno zasługuje na bardzo dużą uwagę. No to przede wszystkim tutaj właściwie no, powstała muzyka pod film i jest to muzyka autorstwa orkiestry Rivendell, czyli czy właściwie kompozytorów Kamila i Konada Rogiński, Rogińskich, e, którzy zupełnie postanowili po nas wesprzeć nie, nie żądaniu na żadnych jakichś pieniędzy czy czegoś. Po prostu jest to charytatywne, charytatywne przedsięwzięcie z ich strony, zorganizowali muzyków, ściągnęli ich w ogóle z całej Polski, nagrali kilka naprawdę niesamowitych utworów i jest to jeśli przede wszystkim ta muzyka oddaje klimat filmu, właściwie mogłaby równie dobrze działać sama, jest po prostu rewelacyjna. No wiadomo, są to, są to profesjonaliści i dla nas jest to ogromny zaszczyt, że, że zechcieli stworzyć coś takiego pod nasz film. Ja wiadomo, że nasz film jest jednak tworem amatorskim, niezależnym. Zatem no, no jesteśmy zaszczyceni. Powiedz, co w najbliższych planach i co w zanadrzu ma Whistle Studio, bo na pewno nie jest to ostatnia produkcja, kolejna tak naprawdę pełnometrażówka, ale wkrótce pewnie będziemy mogli oczekiwać czegoś jeszcze od Was. No tak, na pewno jako Whistle Studio no to szykujemy jakieś tam teledyski, będziemy realizować teledyski, bo to jednak jest taka krótka forma filmu, w której ćwiczymy, jakby taki. No, no, coś krótkiego, coś szybkiego, coś, co musimy się wykazać pewnym takim, o, no, no, no naprawdę wybitnym obrazem, no dobra, ale przechodząc dalej, no to planujemy kręcić filmy na pewno już krótkometrażowe. Na pewno już Don Quixote był ostatnią taką wielką produkcją. Zobaczymy, co to będzie. No, mamy w planie zrobić jakoś właśnie albo etiudę, albo jakiś taki film nieco dłuższy. No współczesny, czy też no, z motywem pewno... historycznym? Nie, nie, już myślę, że przynajmniej ten kolejny będzie już współczesny, no, myślę, że już wyczerpaliśmy limit. W filmu. dzisiejszych realiach obejrzymy wykonanie WeSell Studio. Dobrze, ale wróćmy do Don Kichota, bo tak naprawdę przy produkcji to nie tylko Maciej Kawia i Rex i ty, ale mnóstwo wiele innych osób było naprawdę zaangażowanych w ten film co zresztą było widać przy produkcji. No tak, tak no tutaj na pewno nie można, nie można zapomnieć o Krzysztofie Maślejaku, który był autorem zdjęć i to w zasadzie my w czwórkę, czyli Irek, Maciek, Krzysiek i ja e, cały czas byliśmy na planie i co by się nie działo zawsze e, ten film, e, zawsze byli, te, te osoby były na planie, więc jakby to była taka czwórka, która ten film zrealizowała przede wszystkim. No na pewno też ogromne podziękowania muszę kierować do Grześka Mierzwińskiego, dzięki któremu właściwie powstały zdjęcia z kranu filmowego. Również spożyczył nam światła, profesjonalne światła, czyli Kinoflo. Dzięki czemu powstała słynna scena z Elfką w stylu Władcy Pierścieni. Grzesiek też, też nas bardzo wspierał ze, ze wszelkim sprzętem, zawsze był nam pomocny i mogliśmy na niego liczyć, także ogromne podziękowania kieruję do niego. Na pewno też trzeba wyróżnić Alicję Szymańską, czyli profesjonalną aktorkę, która też zgodziła się, żeby zagrać w naszym filmie no właściwie no, jedna z takich no, takich bardziej kluczowych e, osób w filmie, zagrała nauczycielkę, czyli właściwie on, jest to jakiś e, no, jest to osoba, która wpłynęła na tą na, na głównego bohatera, czyli Krzyśka e, i ona wpłynęła jakby, prze, jakby między innymi przez nią, jakby on zmienił się w tego wariata w tego Don Kichota e, oprócz tego jest tutaj też zauważalna postać aktora Andrzeja e, Mańki, który tutaj zagrał księdza e, Filmie. i właściwie no, on nie jest księdzem, zatem, zatem bardzo dobrze wykonał swoją robotę, no, on zagrał naprawdę wiarygodnie tę postać i Jestem też bardzo, bardzo wyborowym też do ladarka tutaj, siedzącego obok mnie, który również miał swój epizod w filmie. Dziękuję. Też wszystkim się bardzo podoba, ta scena pod kominem, pod tutaj zwłaszcza też tutaj, no wszyscy, wszyscy wszyscy bardzo są, uważają. No, za... Ciekaw jestem, prezes być może do dzisiaj jest w górach, tak się zastanawiamy, prawda? No pewnie no, prezesa udało się zlikwidować, no w końcu Mark może został zniszczony, prawda? Dokładnie. Oczywiście nie chodziło o prezesa elektrociepłowni, no dla jak nie, dla tak. jasności sprawy. <śmiech> no, tutaj też muszę wyróżnić kilku innych aktorów, którzy zagrali w filmie. Czyli Dominika Kordziuka, który grał Czarnego Rycerza, no i też Paulę Kordziuk, która grała Dutnę. Dominik tutaj jest już na studiach aktorskich we Wrocławiu. Podobnie jak Piotr Dawnarza Polski, który studiuje w Krakowie, już to, on już to w ogóle jest, będzie występuje w detektywach, także no, no, na skalę się już ogólnopolską będzie pewnie działał, także no, mieliśmy zaszczyt gościć w filmie na no, już pewnie jakieś tam zanążki tak. przyszłych, przyszłych aktorów, także y, to też ogromny zaszczyt. No. Teraz może jeszcze Oprócz tego działał zawsze z nami czynnie Łukasz Kosior, który początkowo też miał zająć się zdjęciami, ale ze względu też na naukę przekazał tę rolę Krzyśkowi, ale też bardzo się udzielał, pomagał nam, zwłaszcza w transporcie, także dziękujemy Ci bardzo Łukasz, fajnie, pozdrawiam Cię. No i oprócz tego ogromne podziękowania dla instytucji, czyli Centrum Kultury MUZA, Dzięki, tu, dzięki, temu, dzięki, dzięki której mamy, mogliśmy korzystać ze sprzętu, z kamer. No i gdzie tak naprawdę odbyła się premiera filmu. No, przede wszystkim jakby to, że mogliśmy na, na, na dużej sali tą, ten film pokazać, no to dla nas też ogromny zaszczyt. Dzięki. W profesjonalnym kinie. Tak jest, dziękujemy bardzo. Też ogromne podziękowania dla Telewizji Regionalnej, która tutaj nas wsparła właśnie już od samego początku tworzenia tego filmu zawsze byli z nami i od początku do końca wytrwali i już niedługo pewnie będzie ten film pokazany w, w telewizji. Również podziękowania dla Zamku Grodziec, czyli dla Pana Zenona Bernackiego, który już na zamku właściwie kręciliśmy już po raz trzeci. Już nie dość, że baladyny, no to jeszcze kilka razy odwiedzaliśmy go z racji kręcenia Don Quixota. No, także tak, tutaj Pan Zenon bardzo nas zawsze wspiera i mile widzi na zamku. I, e, także mamy u niego. E, mamy no, ogromne podziękowania do niego I dług wdzięczności no, Dług wdzięczności, dokładnie. Tutaj też trzeba wspomnieć o kopalni bazaltu, na której była krętna finałowa scena. Tutaj właśnie no, naprawdę tam to zupełnie nas e, sparła, e, sparła sama, sami pracownicy wozili nas na, na specjalnie na najwyższy punkt kopalni. Jeepami i tam nas rozkładali. Myśmy sobie mogli rozłożyć kran wszystko elegancko. Mieliśmy tam swój magazyn, także no, sceny w kopalni no to były naprawdę już robione w pełni profesjonalnie, przynajmniej pod względem organizacyjnym. Także tutaj też ogromne podziękowanie dla wszystkich pracowników tejże kopalni. Nie zapominajmy o muzykach. Yy. No i właśnie, chciałem wrócić jeszcze do tego, że Kamil i Konrad Rogińscy tutaj właśnie obecnie pracują nad dźwiękiem, także oni nie tylko, że wspierają nas muzycznie, to jeszcze pod każdym innym względem, no tutaj też montażowo bardzo doradzali mi, jak to ma wyglądać. Pewnie jeszcze będziemy to dzisiaj obrabiać właśnie. Oni działają obecnie nad dźwiękiem, także zaraz pewnie przejadę do domu i będziemy pracować nad filmem i podkładać to, co zrobili, żeby już niedługo mogło pojawić się w telewizji. No tak, bo święta za pasem i tutaj taka mała niespodzianka, bo tak naprawdę już na stronie www.uisel.org wszystkie szczegółowe informacje, bo film już w te święta w telewizji będzie można zobaczyć. Dokładnie, w naszych lokalnych telewizjach, ogólnodostępnych. Dokładnie. Marcin, a może film trafi na festiwal? No cóż, no będziemy próbować. Teraz też właśnie odbył się festiwal y, w Rubinie, Filmów Niezależnych. Dostaliśmy wyróżnienie za, za film, y, egzekucja. Gratulacje. No jest to dla nas jakiś tam no, znak, oznaka, że coś robimy i to jakoś tam się nas zawsze gdzieś zauważy, także y, dziękujemy. No, y, nie, nie chcieliśmy pokazywać Don Quixota póki co na festiwal, bo uważamy, że jest to jednak pewnego rodzaju. Jeszcze musimy go dopracować, dlatego pewnie dopiero po premierze e, telewizyjnej, po wydaniu dopiero film ruszy na festiwale. A czy coś to będzie, no na pewno trzeba na, na niego trochę inaczej patrzeć, bo jest to jednak taka większa, bardziej wielka, wielkie przedsięwzięcie. Film był realizowany m, przez rok, więc w trakcie kręcenia filmu myśmy się rozwijali, co często widać w filmie, że raz te ujęcia są niesamowite, rewelacyjne, a czasem... No, niedopracowane. To jest ocena reżysera, a resztę zostawmy widzom. Tym przyszłym, tym, którzy już film zobaczyli, wersję reżyserską przypominam, bo tej, tą wersję mieliśmy okazję zobaczyć na ostatniej premierze. Co zatem życzymy wszystkim słuchaczom na nadchodzące święta i tak naprawdę nowy rok? No, przede wszystkim zdrowia, szczęścia na wszystkiego, co może być najlepsze, no, żeby te święta były takie w pełni ciepłe, spędzone w rodzinie i no, żeby się udały, żeby, żeby były takim miłym wspomnieniem później. No, nie pozostaje mi nic innego. Jak dołączycie do życzeń Marcina, który wygłaszał jej w imieniu całego Wiesel Studio. Dokładnie, tak. Mm. Wiesel Studio pozdrawia. I zapraszamy tak naprawdę do kolejnego podcastu, który po przerwie świąteczno-noworocznej ukaże się najwcześniej w połowie miesiąca stycznia. A tymczasem do usłyszenia i cześć! Pozdrawiam me of you Wish I could find a way